Witamy w radiowym magazynie Posiadłość. Przy mikrofonie Tomasz Duciński i Wiktor Klepcarz. Dziś w programie. Duża dawka informacji, porad i sugestii. Zapraszamy. The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 Wiadomości z rynku nieruchomości: wzrost liczby domów posiadanych na własność. Po raz pierwszy od prawie dwóch lat stopa własności domów w Ameryce wzrosła w ujęciu kwartalnym. Najnowsze dane z Departamentu Handlu pokazują, że odsetek Amerykanów, którzy posiadają domy na własność wzrósł do 63,7%. Internetowy serwis finansowy Market Watch donosi, iż wzrost ten w dużej mierze napędzali nabywcy z pokolenia milenium. Liczba posiadanych na własność domów wśród osób poniżej 35 roku życia osiągnęła najwyższy poziom od drugiego kwartału 2004 roku. Wzrost cen domów. Jak wynika z najnowszych danych, ceny domów również skoczyły w górę, wzrastając o 4,7% w okresie 12 miesięcy kończących się we wrześniu. Dyrektor zarządzający i prezes Komitetu Indeksów do spraw wskaźników S&P Dow Jones powiedział The Wall Street Journal, że rynek nieruchomości ma dobry rok. Laureat Nagrody Nobla z ekonomii, i jeden z twórców wskaźnika tegoż indeksu, pan Robert Schiller, rozmawiał z Fax Business News na temat najnowszych danych liczbowych i swoich oczekiwań wobec rynku realnościowego na następny rok. Patrząc na główne rynki objęte wskaźnikiem Case-Shiller 20 City Index, ekonomiści przebadani przez The Wall Street Journal odkryli, że ich wskaźnik jest zgodny z prognozą 5,1% wzrostu w ujęciu rok do roku. Zdaniem gazety, rynek nieruchomości przygotowuje się do mocnego zakończenia 2015 roku. Kredyty hipoteczne łatwiej dostępne. Jak twierdzi gigant w dziedzinie oprogramowań hipotecznych Ellie May, obecnie uzyskanie zatwierdzenia na kredyt hipoteczny jest najłatwiejsze od 2011 roku. Powołując się na raport Ellie May w sprawie zaciągania pożyczek hipotecznych, Origination Insight Report internetowe czasopismo handlowe Housing Wire donosi, iż średnia ocena kredytowa FICO dla pożyczek hipotecznych zamkniętych we wrześniu spadła do 723 z 731 punktów na początku roku. Oceny FICO wahają się od 300 do 800. 850 punktów. Dom nawiedzany przez fanów. Dwa tygodnie temu w Halloween mówiliśmy o domu na Rhode Island, który był inspiracją dla filmu Grozy pod tytułem Obecność. Magazyn nieruchomości Rees Media podaje, że obecni właściciele tego domu są również nawiedzani, ale przez fanów filmu. Pozywają oni producentów tego kinowego hitu za publikację adresu ich domu, mówiąc, że są stale nękani przez fanów filmu z 2013 roku, którzy próbują zajrzeć do środka rzekomo nawiedzonego domu. Dla przypomnienia, właścicielka, która mieszka w tym domu od 1987 roku, mówi, że nie jest on nawiedzony.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 Zero. Szukasz, szukasz i szukasz. Nie szukaj! Wszystko masz pod jednym adresem www.posiadłość.com Wiadomości z Rynku Nieruchomości 29 obszarów metropolitarnych remisuje w rywalizacji o miano najgorętszego rynku. 29 rynków nieruchomości osiągnęło doskonały wynik w prognozie wartości domów przygotowanej przez Protect Valuation Services, firmę krajową, która zajmuje się wycenami nieruchomości dla sektora realnościowego. W ubiegłym roku w tym czasie żaden rynek w kraju nie osiągnął doskonałego wyniku. Prognoza wartości domów mierzy ceny nieruchomości w porównaniu do historycznych maksimów rynku, zapasy oraz szybkość sprzedaży. Ponad 20 rynków z doskonałymi wynikami zlokalizowanych było na zachód od gór skalistych, rozciągających się od Mount Vernon w stanie Washington po San Diego w Kalifornii. We wschodniej części kraju jeden stan miał trzech zwycięzców. Wszystkie trzy miasta są w północnej Karolinie. Budowa nowych domów sięgnie jednego miliona. Oczekuje się, że w 2016 roku budowy nowych domów nabiorą tempa. Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wydało najnowszą prognozę na 2016 rok. Branżowe czasopismo handlowe Builder Online informuje, iż spodziewana liczba nowych budów przekroczy w przyszłym roku magiczną sumę 1 miliona. W 2017 roku spodziewany jest jeszcze większy skok w górę do miliona dwustu tysięcy rozpoczętych budów nowych nieruchomości. Ścieżka rezerwy federalnej do podniesienia stóp procentowych już otwarta. W najnowszych komentarzach rezerwy federalnej zarząd zapowiedział utrzymanie krótkoterminowych stóp procentowych na niskim poziomie, ale według agencji Associated Press rezerwa federalna zasygnalizowała także swój zamiar podniesienia stóp w grudniu, po raz pierwszy od 7 lat. Główny ekonomista Wells Fargo wyjaśnił, jak rezerwa federalna odkryła karty w swoim najnowszym oświadczeniu. Polityka rezerwy federalnej odnośnie krótkoterminowych stóp procentowych, jakie daje kredytodawcom, zazwyczaj wpływa na oprocentowanie pożyczek hipotecznych. Główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami, piszący dla magazynu Forbes, nazwał przyszłą podwyżkę niewydarzeniem, przewidując stopniowy wzrost stóp w ciągu dwóch do trzech lat, osiągający ustabilizowany poziom około 6%. Zauważa on, że hipoteka z tą stopą będzie nadal znacznie niższa niż średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w latach 70., 80. i 90. Rosnący kapitał własny domów nadmiernie zadłużonych. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy są winni więcej z tytułu hipoteki niż ich dom jest wart, kurczy się, a wartości domów nadal rosną. Według serwisu zajmującego się informacjami na temat nieruchomości Realty Track, liczba domów w Stanach Zjednoczonych, które znajdowały się w poważnych tarapatach, gdy kwota kredytu była o ponad 25% wyższa od obecnej wartości domu, osiągnęła w 2012 roku najwyższy poziom prawie 13 milionów. W trzecim kwartale 2015 roku licz liczba gospodarstw domowych poważnie zagrożonych spadła poniżej 7 milionów.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 Magazyn radiowy Posiadłość 847 Internet posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Miasto burzy domy Philip Williams, właściciel domu, chciał po prostu w cieple słońca Florydy dojść do siebie po operacji. Jednak kiedy powrócił do swojego domu rodzinnego w Hempstead na Long Island, po ośmiu miesiącach rehabilitacji na Florydzie, odkrył, że miasto zrównało jego dom ziemią, a co więcej, wyrzuciło również wszystko, co było wewnątrz. Jego meble, wszystkie cenne pamiątki oraz pierścionek zaręczynowy, który dał swojej zmarłej w 2003 roku żonie. Gazeta New York Daily News donosi, iż urzędnicy miejscy myśleli, że dom został opuszczony i stanowi zagrożenie. Stwierdzili też, że próbowali wcześniej zawiadomić o tym pana Williamsa na piśmie. A gdzie wysyłali zawiadomienia? Oczywiście na adres domu, który ich zdaniem był porzucony. Pan Williams twierdzi, że w chwili, gdy miasto burzyło jego dom, jego podatki od nieruchomości i wszystkie inne rachunki były opłacane na bieżąco. 69-letni wdowiec planuje pozwać miasto do sądu. Rośnie liczba latynoskich właścicieli domów. Według nowego badania przeprowadzonego przez TD Bank, rosnące stawki czynszów skłaniają latynosów do rozważenia posiadania domu na własność. 58% ankietowanych najemców tej grupy etnicznej powiedziało, że prawdopodobnie kupi dom w ciągu najbliższych dwóch lat. To 9% więcej niż rynek ogólny. 85% latynosów stwierdziło, iż posiadanie domu na własność jest ważne w porównaniu do 76% wszystkich innych respondentów. Gazeta The Latin Post powołując się na dane Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych informuje, iż oczekuje się, że liczba zakładanych latynoskich gospodarstw domowych wzrośnie w ciągu najbliższych 10 lat o 5 milionów 700 tysięcy. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które można łatwo wpaść decydując się na zakup domu.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 kredytu hipotecznego. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. <głosy> kupiłem, kupiłem mój własny dom, dom, domeczek, domusiek, muah, a mówili, że to niemożliwe. <głosy> Jeśli i ty chcesz wyjść z closingu w takim nastroju, zadzwoń do nas. Od 25 lat zawodowo zamieniamy American Dream w realia.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Pokolenie milenium w liczbach. Pora przedstawić nieco danych dotyczących tej grupy pokoleniowej. Zacznijmy od podstaw. Kim właściwie są mileniowcy? Mieliśmy pokolenie X, które tak przy okazji ma w tym roku od 35 do 50 lat. Potem czekaliśmy na generację Y, ale teraz bezostannie mówi się tylko o mileniowcach. Cóż, okazuje się, że jest to ta sama grupa osób, ale termin generacja Y odszedł do lamusa, jak niegdyś Nintendo 64. Już prawie nie istnieje. Pozostał termin mileniowcy. Słychać go wszędzie, niezależnie od tego, czy mówimy o tym, co mileniowcy lubią zjeść, co noszą, jakie mają przyzwyczajenia związane z pracą lub jakie są ich nawyki internetowe. Pokolenie milenium jest zwykle uważane za pokolenie młodych ludzi urodzonych w latach 1980-1997, obecnie w wieku od 18 do 35 lat. Według Waszyngtońskiego Centrum Badań Społecznych Przewiduje się, że w tym roku populacja ta będzie liczyć ponad 75 milionów Amerykanów. Stwierdzono także, że mileniowcy stanowią obecnie największy segment populacji oscylujący na granicy prognozowanych 74 milionów 900 tysięcy baby boomersów. Pokolenie wciśnięte pomiędzy te dwie grupy, populacja generacji X, liczy około 66 milionów członków w Ameryce. Ale to trochę jak bycie środkowym dzieckiem, ponieważ to na najstarszym i najmłodszym skupia się cała uwaga naukowców, ekonomistów i prognostyków. Niedługo będziemy się skupiać na pokoleniu pomilenijnym, które niektórzy nazywają generacją Z. Ale jeśli nie udało się generacji Y, to jak w najbliższych latach ma poradzić sobie generacja? Z. Bez względu na to, jak ich ostatecznie nazwiemy, są to osoby urodzone w latach 1998-2012. I tu pojawia się problem z tymi wszystkimi etykietami demograficznymi. Mileniowcy nie zawsze identyfikują się jako mileniowcy. Na podstawie innych badań przeprowadzonych przez Waszyngtońskie Centrum Badań Społecznych stwierdzono, że tylko 40% osób w wieku od 18 do 34 lat uważa, że należy do pokolenia milenium. A co więcej, jedna trzecia tych, którzy technicznie są częścią tej generacji, sama klasyfikuje się jako generacja X. Jak ma to się do innych grup demograficznych? Cóż, prawie 80% osób z wyżu demokratycznego uważa się za część tego pokolenia i prawie 60% generacji X identyfikuje się jako część generacji X. Niezależnie czy nazywają się mileniowcami czy nie, pokolenie to stanowi obecnie największą grupę wiekową w USA. Porozmawiamy więc o tym, co to oznacza dla rynku nieruchomości. Według Waszyngtońskiego Centrum Badań Społecznych ponad jedna czwarta wszystkich mileniowców mieszkała z rodzicami w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2015 roku. Ale ma to się zmienić. Organizacja non zajmująca się badaniami rynku nieruchomości Urban Land Institute odkryła, że 90% osób z pokolenia milenium żyjących z mamą i tatą spodziewa się w ciągu pięciu lat opuścić swoje sypialnie utrzymane w klimacie pełzaków tzw. ragrets i przeprowadzić się na swoje. A jeśli chodzi o milniowców, którzy nie mieszkają z rodzicami, według badania przeprowadzonego w 2015 roku przez Urban Land Institute, około połowa z nich wynajmuje obecnie domy ale praktycznie wszyscy z nich wierzą, że kiedyś będą mieć własny kąt. Mimo, że reprezentują ten ważny sektor wzrostu dla obecnej i przyszłej własności domu, utrzymuje się stereotyp pokolenia milenium jako popijającego kawę, konsumującego piwo, zmieniającego miejsca pracy i korzystającego z mediów społecznościowych. Ostatni wpis na blogu US News and World Report skorygował wiele z tych wcześniejszych wyobrażeń. A jeśli chodzi o rynek nieruchomości, osoby z pokolenia milenium również podlegają tego samego rodzaju stereotypom. Często są postrzegane jako hipstersi stanu wolnego, mieszkający w miastach, ludzie, którzy nie chcą mieć własnego samochodu i preferują chodzenie piechotą. Jednak badanie opublikowane w tym roku przez The Demand Institute odrzuca te karykatury. Instytut jest spółką joint venture pomiędzy firmą ratingową Nielsen i globalnym konsorcjum ponad jednego tysiąca publicznych i prywatnych korporacji zwanym The Com Board. A oto co odkrył. Tak, tylko 30% mileniowców jest obecnie w związkach małżeńskich, ale oczekuje się, że prawie 2 trzecie z nich zawrze związki małżeńskie w ciągu 5 lat. A gdzie będą mieszkać? Oto szokująca wiadomość. Można się spodziewać, że największa grupa będzie mieszkać na przedmieściach. Ma to sens, jeśli pamiętasz, że prawie 90% gospodarstw domowych mileniowców ma własny samochód. Jakiego rodzaju nieruchomością będzie ich następny dom? 62% stwierdziło, że będzie to dom jednorodzinny. I najważniejsze pytanie... Wynająć czy kupić. Wychodząc z największego krachu finansowego od czasów Wielkiej Depresji, większość osób z pokolenia milenium twierdzi, że następny dom będą wynajmować, ale nie powstrzyma ich to przed zakupem. Ponad 80% mileniowców jest już właścicielami domów lub planuje zakup własnego konta. Około 3 czwarte z nich jest zdania, iż posiadanie domu na własność jest ważnym celem długoterminowym i doskonałą inwestycją. Według badania dotyczącego trendów pokoleniowych wśród kupujących i sprzedających, Dających domy przeprowadzonego w 2015 roku przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami, prawie 1 trzecia wszystkich domów kupionych w 2014 roku została zakupiona przez pokolenie milenium. To największy blok nabywców ze wszystkich grup wiekowych. Mileniowcy pokonali boomersów, a także generację X, jeśli chodzi o kupno. Faktem jest, że niezależnie od tego, czy dorastałeś słuchając radia tranzystorowego, walkmana czy iPada, wielu Amerykanów ma te same nadzieje i marzenia. Dobra praca, kochająca rodzina i dom, który możemy nazwać własnym. Tyle tylko, że mileniowcy, no cóż, oni potrzebują jeszcze jednego. Oczywiście szybkiego internetu.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 Willing. Nowy na rynku bardzo duży murowany dom poziomowy O powierzchni 2300 stóp. Trzy duże sypialnie, 2,5 łazienki, garaż na 2,5 samochodu. Duża, ogrodzona działka. Podatek od nieruchomości wynosi jedynie 3600. Wystarczy 10 tysięcy wkładu własnego, a rata miesięczna wyniesie jedynie 1500 dolarów.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 O zwykłej porze. Za uwagę dziękują Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Wszystkim słuchaczom życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia!